To są informacje Polskiego Radia 24. Nominacje oficerskie dla 96 funkcjonariuszy ABW z podpisem prezydenta jest reakcja koordynatora służb specjalnych. Polska i Japonia podnoszą rangę wzajemnych relacji na najwyższy poziom. O premierze obu krajów podpisali w tej sprawie deklarację. To jego pierwszy raz od półtora roku Peter Modzior udzielił wywiadu węgierskim mediom publicznym. Minęła dziewiąta, Rafał Boguta, zapraszam. Karol Nawrocki podpisał nominacje oficerskie dla 96 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poinformował o tym w Polsat News rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak mówił, to rezultat spotkania z szefami służb z 15 stycznia.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 bardzo dobrze, że przestano rozgrywać politycznie bezpieczeństwo państwa, ponieważ awanse w tym zakresie to jest tylko i wyłącznie bezpieczeństwo państwa. To nie jest żadna polityka. Minister Koordynator Służb Specjalnych Tomasz Siemoniak we wpisie w mediach społecznościowych podziękował w imieniu funkcjonariuszy za te decyzje. Poinformował też, że przygotowane są następne bardzo uzasadnione wnioski, które zostaną skierowane do akceptacji prezydenta i kontrasygnaty premiera. Wszystko dla Polski i bezpieczeństwa Polaków, dodał Tomasz Siemoniak. Stosunki polsko-japońskie podniesione do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Deklaracje w tej sprawie podpisali w Tokio premier Donald Tusk i szefowa japońskiego rządu Sanae Takaichi. Politycy podkreślali, że w niestabilnych czasach bezcenne są relacje z partnerami odpowiedzialnymi i przewidywalnymi. O szczegółach z Tokio Agata Król. Premier Donald Tusk podkreślił, że to właśnie Japonia i Polska mogą i powinny odegrać rolę stabilizującą w naszych regionach i na świecie. Będziemy angażowali się, aby maksymalnie ułatwić Współpracy i działalność polskich firm, polskich inwestorów w Japonii i japońskich inwestorów u nas w kraju. W obecnej sytuacji międzynarodowej ścisła współpraca między państwami o podobnych poglądach ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej, powiedziała premier Japonii Sanae Takaichi i podkreśliła, że właśnie dlatego oba państwa postanowiły podnieść bilateralne relacje do najwyższej rangi. Będziemy kontynuować wzmacnianie współpracy w szerokim zakresie, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym przemysłu obronnego. Uzgodniliśmy pogłębianie współpracy między resortami w dziedzinie Rozmowy delegacji polskiej i japońskiej dotyczyły także infrastruktury i zaawansowanych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Dyskutowano również o współpracy na rzecz wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku oraz sytuacji na Ukrainie. Z Tokio, agata król Polskie Radio. Przyszły premier Węgier w pierwszym od półtora roku wywiadzie dla mediów publicznych powtórzył, że zaraz po objęciu władzy usługi informacyjne tych mediów zostaną zawieszone. Według Petera Modziora system medialny stworzony przez rządzący 16 lat Fidesz był fabryką kłamliwej propagandy. Zaszczepili strach w duszach narodu węgierskiego, w naszych dzieciach. Służyli szaleństwu wojny, szaleństwu wojny rządu. Zaszczepili strach naszym dziadkom, naszym starszym krewnym. Zatruli dusze ludzi nawet podczas przerwy w transmisjach sportowych, nie mam pragnienia zemsty ani rozlewu krwi. To nie jest zemsta osobista. Partia Tisza, według nieoficjalnych wyników, zdobyła dwie trzecie mandatów w nowym węgierskim parlamencie i może zmieniać system zbudowany przez partię Fidesz i Viktora Orbana.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 Doktor Mateusz Szpytma, kandydatem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej na stanowisko prezesa IPN. Przewodniczący kolegium, profesor Wojciech Polak, powiedział Polskiemu Radiu, że większość członków gremium uznała, że doktor Szpytma jest najlepszym kandydatem do objęcia stanowiska prezesa Instytutu. Jest to człowiek najbardziej kompetentny, jeżeli chodzi o zarządzanie Instytutem. Człowiek doświadczony, no bo tyle lat już jest. Wiceprezesem Instytutu Pamięci Narodowej, więc ma dużą wiedzę, duże doświadczenie, jeżeli chodzi o sprawy instytutu. Poza tym jego koncepcja, którą przedstawił, była bardzo dojrzała, bardzo sensowna. Pewne zmiany proponował strukturalne, które wydawały się rzeczywiście zmianami dobrymi. Teraz o swojej decyzji Kolegium IPN poinformuje marszałka Sejmu, który zdecyduje, kiedy odbędzie się głosowanie nad przedstawioną kandydaturą.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 Kwietniowa środa będzie raczej ciepła, ale dość pochmurna. Na południu i wschodzie od rana przelotne opady deszczu. Najwięcej słońca pojawi się dziś na północnym zachodzie, a temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni na Pomorzu, 14 w centrum, 15 na wschodzie do 16 na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra, a miejscami bardzo dobra. W kilku miastach centralnej Polski oraz na Górnym Śląsku jest umiarkowana, a w Nowym Sączu dostateczna. Kilkanaście procent energii pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie. O 14 i 15 mniej więcej 40 prądu mają generować elektrownie słoneczne i wiatrowe. Ekstremalna i bardzo duża zapalność ściółki notowana jest z kolei prawie w całym kraju poza regionem radomskim. Klimat. Reklama. Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w mediach jak świat można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa? Pani Pascalu, no, jakby to. A widziała pani?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 Co tam w Carrefourze? Papier toaletowy, welwet, 9 lub 10, rolek, 32% taniej, 14,99 za opakowanie. Oferta ważna do 18 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,15. Karfur. tańsze wyjście na zakupy. Po reklamie. Dzień dobry Państwu, prawie 9 minut, 8 minut po godzinie 9. Mągorzata Żachowska, Polskie Radio 24, dziś środa. 15 kwietnia. i Izabajda, Natalia Jędrzejewska, Paweł Szymankiewicz. My spędzimy z Państwem kilka najbliższych godzin. Już, już jesteśmy na bieżąco. Dziś zostanie złożony wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Ten wniosek zapowiedział wczoraj marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. I o szczegółach teraz z nami Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry. Dzień dobry. Znamy procedury. No, znamy procedury, wiemy też o której godzinie ten wniosek zostanie złożony. Dziesiąta trzydzieści od, ma odbyć się tu w sejmie konferencja prasowa, na której szefowie klubów parlamentarnych mają ten wstępny wniosek zaprezentować. Zobaczymy, czy wszyscy szefowie się na tej konferencji pojawią. Wczoraj Polska 2050 no nie brzmiała tak, jakby miała ten wniosek popierać. No ale poczekajmy do tej godziny 10.30. Oczywiście premier Donald Tuska, więc ten najważniejszy polityk w koalicji rządowej, uważa, że decyzja Złożeniu tego wniosku jest słuszna, choć przyznaję, że nie będzie łatwo go przegłosować w Sejmie.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 Ta potrzebna większość w przypadku ministra konstytucyjnego to trzy piąte. Koalicja rządowa oczywiście taką większością nie dysponuje. Na opo opozycja, a przynajmniej ten największy klub opozycyjny Prawo i Sprawiedliwość oczywiście tego wniosku poprzeć nie zamierza. Poseł PiSu Marek Ast uważa, że minister Zbigniew Ziobro nie dopuścił się żadnych deliktów konstytucyjnych.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 No ale rządzący uważają, że i tak warto ten wniosek złożyć, chociażby po to, aby pokazać opinii publicznej, aby przypomnieć opinii publicznej o złych działaniach za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim o błędnych i niewłaściwych decyzjach podejmowanych przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. I Michał Fabisiak z tymi informacjami dla Państwa. Michał, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Gość Polskiego Radia 24. Profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista, Uniwersytet SWPS. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. W Trybunał stanu dla Zbigniewa Ziobry. Jakie są procedury w takiej sytuacji, w przypadku takiego wniosku? Kto się musi na to zgodzić? Albo kto może postawić tamę takiemu wnioskowi? Wniosek trafia do, do Sejmu. Mogą go złożyć posłowie, jedna czwarta składu Izby, czyli co 115, najmniej 115 posłów względnie prezydent. Kierowany jest do Sejmu, trafia do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, gdzie jest procedura. Zbigniew Ziobro ma oczywiście prawo do obrony, może ustanowić pełnomocnika. Ziobro osobiście lub przez pełnomocnika może składać wnioski procesowe, w tym także żądać przesłuchania świadków. No i na końcu komisja musi przegłosować sprawozdanie i zaproponować odpo Sejmowi odpowiedni wniosek w sprawie postawienia w stan oskarżenia lub nie w stan oskarżenia. Panie profesorze, nie wiem, czy możemy sięgnąć tak daleko do naszych węgierskich sąsiadów, ale jak sądzę, teraz jest potrzebna zgoda nie Petera Modziora, który zapowiada wydalenie pana Zbigniewa Ziabry i Marcina Romanowskiego z Węgier, ale potrzebne są węgier procedury węgierskich sędziów, żeby była taka opcja w ogóle. Jasne, ale te procedury azylowe były na wniosek władz węgierskich, stąd zakładam, nie znając oczywiście mhm. dokładnie węgierskiego prawa, że odpowiedni wniosek ze strony władz wpłynie po raz kolejny i sąd będzie mógł rozpatrzyć Teraz, już bez nacisków politycznych, czy zachodziła przesłanka udzielenia azylu, czy też nie? Panie profesorze, gdyby panowie Romanowski i Ziobro zdecydowali zmienić miejsce zamieszkania czy stałego pobytu, to te procedury trzeba by powtarzać od nowa. Jeden z nich ma europejski nakaz aresztowania, drugi nie, nie jest objęty tą procedurą. I trzeba my, jako kraj zlecający takie działania, czy sugerujący, musielibyśmy te procedury powtarzać? No, jeżeli jeden z panów nie ma jeszcze nie jest objęty procedurą y, europejskiego nakazu aresztowania, to tą procedurę należałoby doprowadzić do końca. U nas po to, żeby na podstawie NEA można było tą osobę ściągnąć. Przy czym y, panowie Romanowski i Ziobro z tego co wiem, nie dysponują paszportem, mają w zasadzie dowody osobiste i mogą w strefie Schengen podróżować na podstawie tych dowodów, ale już poza granicę Unii Europejskiej nie wyjadą. A co więcej, europejski nakaz aresztowania w stosunku do jednego z panów może być zastosowany w każdej chwili, kiedy przestaną mieć ochronę azylową. No to tak yy, konkretnie zapytam, czy będą potrzebowali paszportów, żeby wyjechać na Białoruś? Tak. No to zależy, kiedy będą chcieli wyjeżdżać i skąd. Bo załóżmy hipotetycznie, iż, zda, iż pojawiają się na lotnisku. Obecne władze mogą naciskać na to, żeby Straż Graniczna przepuściła ich do samolotu bez sprawdzenia paszportu. Już. Da się to mhm. zrobić. Da się to zrobić. A do Stanów no, Zjednoczonych? Bo no dobrze, ale... to jest też taka jedna z destynacji wymienianych, prawda, w tych prognozach. Jasne, ale tutaj musimy pamiętać o ważnej rzeczy. Czym innym jest wypuszczenie z Węgier, a czym innym yy, przejście przez kontrolę graniczną w państwie docelowym na Białorusi, w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, w Turcji. Zakładam, że musieliby panowie mieć gwarancję, iż zostaną wpuszczeni nawet nie posiadając paszportu, a co więcej, gwarancję, iż nie zostaną tym samym samolotem cofnięci do kraju wylotu. Panie profesorze. Naczelny sąd administracyjny zajmie się dziś sprawami dotyczącymi dostępu do informacji niejawnych Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cęckiewicza. NSA rozpatrzy dziś sprawę cofnięcia ośmiu poświadczeń w trybie niejawnym, więc tak naprawdę nawet nie wiemy, o której godzinie, <coughs> przepraszam, może się to wydarzyć. Wojewódzki sąd administracyjny w czerwcu uchylił decyzję SKW i Prezesa Rady Ministrów. Kancelaria premiera złożyła skargi kasacyjne w tej sprawie. Na tę chwilę, bez decyzji NSA, pana zdaniem Sławomir Cenckiewicz ma dostęp do informacji niejawnych, czy nie? Według mojej orientacji nie ma. W związku z tym musi czekać na dzisiejszy wyrok. Jeżeli to ma być trzyosobowy skład sądu sprawozdawczyni Tamara Dziełakowska, sędziowie Paweł Mierzejewski, Olga Żurawska-Matusiak. Tak jak mówiłam, ze względu na niejawny charakter posiedzenia nie podano dokładnej y, godziny spotkania sędziów w tej sprawie. No i w momencie, w którym y, Naczelny Sąd Administracyjny orzeknie w tej sprawie? Wszystko będzie jasne. Czy będziemy musieli czekać jeszcze na jakieś uprawomocnienie? Jak wyglądają procedury w tym przypadku? No, wyrok y, Naczelnego Sądu Administracyjnego jest ostateczny, ale to też zależy, czy po prostu y, y, Sąd Administracyjny odrzuci, y, oddali skargę kasacyjną, w ogóle odrzuci, ale już nie odrzuci, bo przejął do rozpoznania. Więc zakładam, że może oddalić Stąd uprawomocni się wyrok, który zapadł w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Może też zwrócić do ponownego rozpoznania przez Sąd Wojewódzki, dając wskazówki odnośnie rozstrzygnięcia. No, zobaczymy, uh -huh. zobaczymy w, którym, w którym kierunku to pójdzie. Panie profesorze, a jeżeli pan profesor Cienckiewicz bierze udział w spotkaniach Biura Bezpieczeństwa narodowego. Pan minister Bogucki, pytany, czy pan y, profesor Cęckiewicz ma dostęp do takich informacji. Nieco kluczył jakiś czas temu. Mówił, że w kancelarii obowiązuje typowy y, przepływ dokumentów, y, określony przepisami. No ale jeżeli pan profesor Cenzkiewicz dysponuje takimi informacjami, bierze udział w takich spotkaniach, to z pana perspektywy... Y, to jest bardzo ryzykowne. <laughs> z mojej nie, bardzo, nie, nie do końca wiem, <laughs> jakiego sformułowania użyć, bo nie chcę wychodzić przed żaden e, szereg, ale jasne. dochodzi do łamania tak. prawa? Ktoś powinien ponieść ewentualnie za to konsekwencje? Ktoś łamie prawo, przekazując mu takie informacje? No jasne. E, udzielając informacji niejawnych e, osobie nieuprawnionej, ktoś prawdopodobnie popełnia przestępstwo. Stąd prokuratura zapewne będzie chciała przeprowadzić postępowanie i zweryfikować, czy doszło do popełnienia przestępstwa i kto jest y, sprawcą. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W każdym bądź razie jest to bardzo niepokojące. To jeszcze tylko dodam, że w listopadzie 2024 roku profesor Cęckiewicz wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd uchylił decyzję o cofnięciu mu poświadczenia. Rozpoznał osiem skarg i pan profesor Cęckiewicz oświadczył. Wygrałem, mam dostęp do informacji niejawnych. Jeśli zaskarżą ten wyrok, a pewnie o to powalczą, to też wygram Wenesa, bo w ordynarny sposób złamali wiele przepisów. Nie wiem, czy pan profesor przyglądał się tej sprawie i i może nam podpowiedzieć, o jakie przepisy chodzi, albo m, m, które z nich pan profesor Cenckiewicz miał na myśli, które zostały złamane w tej procedurze? No, przyznam się, że pan Cęckiewicz nie jest moim faworytem. W związku z tym jego problemy prawne nie zakrzątają mojego spokoju ducha. Boję się zapytać, kto jest pana faworytem, panie profesorze. No to, to nie będę pytać. Cieszy... Kibicuję, Madzia, kibicuję Madziarowi. Jasne. nowego porządku na Węgrzech. Ale zna pan tę opinię, że w wielu sprawach może nas zaskoczyć Nie jest takim liberałem, jakbyśmy po nim tego oczekiwali. No ale to czas pewnie pokaże. Poznamy go po czynach. Jasne. Tak trochę pewnie pan zazdrości. W taki zdrowy sposób, tej większości konstytucyjnej węgierskiej rządowi, tak. prawda Tak, to jest cudowna chwila, bo można kreować nowy porządek, taki odpowiedzialny porządek wymarzony, który... Będzie sprawdzany w praktyce. Jest to taki los pionierów, którzy wytyczają nowe szlaki dla państwa. Piękne. Mm. Prawda? Taki poruszający A. moment z pana perspektywy. A. Ale A. też myślę sobie, my też mamy takie ścieżki, panie profesorze, to apelujmy do pana prezydenta. Jeżeli chce zmienić konstytucję i rozszerzyć swoje kompetencje i prerogatywy, jest na to sposób. Jasne, jasne. Może wnieść projekt zmiany konstytucji. Jasne. Pan Nawrocki w Sejmie będzie potrzebował dla poparcia swoich pomysłów. Dwie trzecie, a w Senacie tylko większość bezwzględną. Zapraszamy do działania, prawda? Też możemy być świadkami takiego wzruszającego momentu. A jeżeli pan jasne. profesor, jeżeli pan prezydent, panie profesorze, proponuje referendum w tej sprawie. To znaczy mógłby nas zapytać o to, czy chcemy zmienić konstytucję, czy jej nie chcemy, albo zadać nam e, konkretne pytania. E, no, ale też są warunki mocy wiążącej takiego, e, takiego referendum. Jasne. Poczekajmy. Z przyjemnością zapoznamy się z propozycją <laughs> prezydenta, ale przypomnę, że e, referendum zarządza prezydent za zgodą Senatu. Jasne. Ja zacytuję e, redaktora Terlikowskiego, e, który... Użył doskonałego argumentu w sprawie różnicy między wobec a wobecności. Nie wiem, czy pan profesor się z tym spotkał. Jeżeli yy, tak. zakładasz, zna pan ten argument, ten przykład? Bardzo proszę, bardzo proszę. Jeżeli yy, chcesz się zachowywać lojalnie wobec swojej żony, to nie tylko w jej obecności. Ja, ja... Co da? Prawda? Ale jaki, ale jaki dosadny argument. Panie profesorze, Prawda, że cudowne? No. Nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego profesor Krystian Markiewicz zrzekł się Urzędu Sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach według nieoficjalnych informacji Prawo.pl ze względu na to, że wybrano go do Trybunału. Miał też zrezygnować z funkcji przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Zrobili to też pozostali sędziowie. Ci, od których, ci którzy nie złożyli ślubowania wobec pana prezydenta. Hmm. W jakiej sposób są... wobec wobec prezydenta. Ale w tej. Przepraszam. No widzi Pan, Panie Profesorze, nie zrobili tego. W obecności. W obecności obec. pana prezydenta. Czyli są lojalni wobec prezydenta, ale niekoniecznie w jego obecności. No dobrze, to w jakiej oni są sytuacji prawne? Ja sobie przypominam sytuację trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których pan, przepraszam, którzy nie złożyli ślubowania wobec pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo on nie zorganizował takiej uroczystości. Chodzi o tych sędziów z 2015 roku i oni mhm. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dochodzili swoich praw, bo nie wiedzieli, czy przysługują im odprawy, co z ich pensjami, co, co z ich statusem emerytów. No takie codzienne sytuacje. No ci yy, yy, yy, sędziowie wybrani przez Sejm, którzy nie złożyli ślubowania wobec pana prezydenta yy, nie dostali na przykład pensji. W jakiej oni są sytuacji prawnej? Ale mówimy o tym z Obecnie. 2015 roku. Nie, nie. Pytam o pytamy obecną sytuację. Na przykład o pana profesora Markiewicza i innych. A tu jest sytuacja prosta. Przecież zostali y, wybrani przez Sejm. Mieli obowiązek złożyć ślubowanie wobec prezydenta. Prezydent nie wydaje aktu urzędowego o mm, przyjęciu, czy odmowie przyjęcia, bo nie przyjmuje. Po prostu jest uroczystość. Oni mają złożyć wobec prezydenta i złożyli na piśmie, bo ustawa nie wskazuje w jakiej formie, więc złożyli na piśmie, wobec prezydenta, wobec urzędu prezydenta, w siedzibie prezydenta. Spełnili wszystkie wymogi zatem nie tylko są sędziami, ale przystąpili do sprawowania urzędu. Innego zdania jest prezes Trybunału Konstytucyjnego, Bogdan Święczkowski, który mówi, że on nie dostał od pana prezydenta żadnych dokumentów w tej sprawie. Mówi to Osoba stojąca na czele Trybunału Konstytucyjnego w naszym kraju. A. No trochę, trochę hamletyzuje pan Święczkowski, bo prezydent nie wysyła żadnych dokumentów do Święczkowskiego, do prezesa Trybunału, ani do kogokolwiek innego. Może wysłać pocztówkę, widokówkę, jeżeli pan Święczkowski jest sentymentalny, ale nie ma żadnego urzędowego aktu potwierdzenia, że ślubowanie zostało złożone wobec prezydenta i że prezydent je akceptuje, bo nie ma aktu urzędowego. Stąd... Yy, Święczkowski tak po ludzku, ale tak naprawdę po ludzku boi się. A czego się boi? Otóż teraz przychodzi od Trybunału Szóstka, niedługo jeszcze dwójka sędziów. To będzie ich, e, tych nowych ośmiu. A na rozpoznanie będzie czekał wniosek prokuratury o uchylenie Święczkowskiego immunitetu. Przy rozpoznaniu tego wniosku Święczkowski nie będzie brał udziału, bo jest zainteresowany. Pozostanie 14 sędziów, z których... Ośmiu będzie pochodzić z obecnego rozdania, a to oznacza uchylenie immunitetu, postawienie zarzutów i być może zastosowanie aresztu. Boi się Święczkowski, tak po ludzku się boi. No tak, zwłaszcza, że uchylenie immunitetu panu sędziemu dziś Święczkowskiemu dotyczy sprawy Pegasusa i dostępu do informacji, do których dostępu nie miał. Więc zarzuty czy sytuacja jest dość poważna. To nie chodzi o jakieś widzimisię. Tylko Jestem... o strach, tak. Strach, strach mnoży, mnoży problemy. Proszę zobaczyć, gdzie ze strachu jest teraz Zbigniew Ziobro. Gdzie ze strachu jest Michał Romanowski. No, zdaje się, że możemy nie wiedzieć, gdzie jest Zbigniew Ziobro w tej chwili. <laughs> Może jest w strefie... Hmm granicznej między Węgrami a Białorusią i czeka na decyzję. Troszkę mnie pan sprowokował do takiego lżejszego podejścia do tej sprawy, bo cóż nam zostało? Ale panie profesorze, zastanawiam się, jesteśmy obiektem, wszyscy podlegamy pewnej manipulacji, na przykład ze strony Kancelarii Pana Prezydenta, bo jak pan minister Bogucki, który zresztą jest prawnikiem, mówi, że przecież pełen skład Trybunału to 11 sędziów, a pełen skład Trybunału to 15 sędziów, a nie 11. Jestem ciekawa, Gdyby pan miał okazję, nie wiem, wziąć udział w debacie, w dyskusji z panem y, ministrem Boguckim, jakie pytania by mu pan zadał? Panie redaktor, to by było troszeczkę no, niesprawiedliwe, bo, bo w meczu zwłaszcza bokserskim ważne jest, żeby mm, zawodnicy byli w tej samej wadze. Natomiast nie uchybiając panu pan Boguckiemu, on nie ma dorobku jako prawnik. No nie ma większego doświadczenia, czy w prawie konstytucyjnym, czy administracyjnym. Operuje um, takimi um, okrągłymi formułkami, stąd przeniesienie dyskusji na poziom merytoryczny byłoby dla pana Boguckiego trudne. Nie chciałbym w ten sposób traktować um, prezydenckiego było, nie było ministra. Ja nie bez powodu o to zapytałam i wspomniałam o manipulacji, której ulegamy, podlegamy, bo myślę, siła emocji też ma tutaj znaczenie i pewnie chwilami skuteczniejszy jest ten, kto sobie lepiej radzi z przekonywaniem nas do tego, co nie do końca zgodne z prawem. I zastanawiam się, w jaki sposób postawić temu granicę. Jasne, sprowadzić emocje na poziom merytoryczny. W każdym bądź razie operowanie gładkimi formułkami czy pojedynczymi zdaniami, interpretacja przepisów w oderwaniu od systemu prawa to jest krótka, krótka formuła na krótki czas, bo później wyjdzie... Brak doświadczenia, brak orientacji systemowej czy przeinaczanie faktów. Ja myślę, że nie możemy podlegać obecnie jakiejś presji. Poczekajmy, sprawy naprawdę się, się wyjaśnią, zostaną rozwikłane. Panie profesorze, Lojalny wobec słuchaczy Polskiego Radia 24 Profesor, mo mogę sobie pozwolić na taki finał A, naszej no rozmowy, prawda? E, profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista, Uniwersytet SWP, z nami w Polskim Radiu 24. Hmm. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz. Wszyscy się na ciebie skarżą.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 To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nominacje oficerskie dla 96 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Decyzję prezydenta skomentował minister, koordynator służb specjalnych. Dziękując w imieniu funkcjonariuszy za tę decyzję, wyrażam nadzieję, że nominacje oficerskie nigdy już nie będą elementem politycznych gier. Ani funkcjonariusze, ani służby na to nie zasługują. Czytamy m.in. we wpisie Tomasza Siemoniaka. To gra o władzę, tak spór wokół nominacji oficerskich oceniła na naszej antenie Magdalena Chrz Stanowicz, redaktor naczelny Okopres. Od długiego już bardzo czasu widzimy, że prezydent Nawrocki nie ma zamiaru nawet wycofywać się czy ograniczać się do swoich konstytucyjnych prerogatyw. Nie ma zamiaru się do nich ograniczać i próbuje bardzo aktywnie wyznaczyć też sobie jakąś większą rolę, by nie tylko reprezentować ale również tworzenia i tworzenia prawa i podejmowania ważnych decyzji, e, więc myślę, że to jest, to jest do dokładnie tego element. Funkcjonariusze ABW czekali na awanse od listopada ubiegłego roku. Jarosław Kaczyński wykorzystuje fake newsy generowane przez Rosję. Tak o słowach prezesa PiS mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Chodzi o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o tym, jakoby lider Tisy Peter Madziar miał upiec w kuchence mikrofalowej Szczeniaka. Kaczyński zapowiedział, że nie pogratuluje Madziarowi zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Przed odlotem z Tokio do Warszawy Adam Szłapka powiedział, że PiS twardo trzyma się rosyjskiej narracji. Już jest po wyborach, a Kaczyński cały czas po stronie Orbana i wykorzystuje do ataków na przyszłość premiera Węgier fejki rosyjskie. No, mhm. Powiem szczerze, nie ogarnął tego, bo tak ordynarne fejki, tak, tak oczywista nieprawda. on to cytuje, nawet to tłumaczenie rzecznika Prawa i Sprawiedliwości wydaje się żenująco śmieszne. W późniejszej wypowiedzi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że informacja o rzekomym znęcaniu się Petera Madiora nad psem była nieprawdziwa. We Wrocławiu setki osób oddały hołd Jackowi Magierze. Drugi trener piłkarskiej reprezentacji Polski zmarł 10 kwietnia w wieku 49 lat. Wieczorem w kościele pod wezwaniem Świętego Franciszka z odbyło się pożegnanie cenionego i szanowanego trenera. Był dobrym trenerem, bardzo dobrym. Bało kibiców, o swoich piłkarzy. Nie tylko dobry trener, ale dobry, wspaniały człowiek. Z nami. Trumna z ciałem Jacka Magiery została już przewieziona do Warszawy. Jutro zostanie złożona na cmentarzu na Powązkach. I w tym wydaniu informacji to już wszystko. Na kolejne punktualnie o 10. zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk. Ja dziękuję już Państwu za wspólnie spędzony poranek. Do usłyszenia. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 9.33 i tak, rzeczywiście to cały czas Polskie Radio 24. Przypomnę Państwu, dziś środa, 15 kwietnia. To jeszcze a propos informacji i tego fejka, właściwie za którym stanął prezes Kaczyński, dotyczący mikrofalówki i przyszłego węgierskiego premiera. Ta informacja miała się znaleźć w biografii byłej żony Petra Madziora. Tylko, że sama była żona przyszłego węgierskiego premiera, przyznała, że ona w ogóle takiej biografii nie pisała. I powołujemy się na takie fejki, to... Mm, no dobrze, to jeśli pana prezesa Kaczyńskiego tak wzrusza sprawa mikrofalówki, to dlaczego zawetował ustawę łańcuchową? Gość Polskiego Radia 24. Ale teraz absolutnie nie o tym. Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, pani. Dzień dobry państwu. Pan y, prezydent podpisał 96 nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy ABW. Długo blokował te nominacje, co wywoło, wywoływało kolejne spory między Pałacem Prezydenckim a stroną rządową. Wątpliwości dotyczyły też nominacji na stopień oficerski.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 ten, te sprawy powinny być poza sporem politycznym. Ja generalnie nie, nie komentuję spraw mm, politycznych. Jasne. Dobra. To zmierzamy do wizyty pana premiera w Azji. Zakupy, kontrakty wojskowe. Um, Japonia, Korea Południowa. Um, to proszę nam powiedzieć, pan, panie generale, po co premier tam pojechał? Ja myślę, że... I znowu wracam do...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 No, to też wymaga, wymaga renegocjacji. My to kontynuujemy oczywiście jako Ministerstwo Obrony Narodowej i bardzo dobrze Pan prawie pojechał, bo pewne rzeczy zostały renegocjowane, renego pewne ceny zostały e, jak, jakby zmniejszone, a poza tym no, trzeba brać też przykład, bo Koreańczycy mają bardzo rozwinięty przemysł obronny, Korea Południowa mówię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 znalazł się w Polsce, żeby nowe zakłady produkcyjne były otwierane, żeby ludzie zostali zatrudnieni nowi. To, to jest inwestycja w nasze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 rocznie, ale oczywiście nie możemy tutaj nie dostrzegać roli Chin. Chiny zgodnie z, z filozofią Mao Tse-Tunga, nie Mao Tse-Tunga, tylko Sun Tsu, aby przejść tysiąc kilometrów muszą zrobić pierwszy krok i oni robią ten krok konsekwentnie, zbliżają do 120 lecia chińskiej Republiki Ludowej. Mają przewagę już w niektórych dziedzinach, na przykład w sztucznej inteligencji, nanotechnologii,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 Chociażby to osiągnięcie, które Ukraina e, zrobiła w ciągu ostatnich lat jest też wykorzystywane na Bliskim Wschodzie. Kraje arabskie, kraje Zatoki Polskiej, Oman, Kuwait, Bahrain, e, Arabia Saudyjska też czerpie z tego, a z drugiej strony Ukraina może też korzystać ich bogactw, chociażby przy zakupie rakiet, które im są potrzebne. W Berlinie podpisano umowy na temat wzmocnienia obrony przeciwlotniczej, rozwoju zdolności deep strike, czyli uderzeń dalekiego zasięgu czy produkcji dronów. A co Ukraińcy, czy wiemy, co Ukraińcy proponują Niemcom w ramach tego porozumienia, bo to zwykle jest coś za coś. No tak, Niemcy dysponują bardzo dobrymi rakietami manewrującymi Taurus. Już kilka ich przekazali i dalej to następuje. Natomiast Ukraina na pewno zaoferuje systemy do zwalczania i wykrywania, bo na żeby zwalczyć drona, co czego wykryć, z jakiego kierunku leci, z jaką prędkością, gdzie zmierza i jak go ewentualnie zwalczyć albo zakłócić. No i te systemy, te umiejętności Ukraińcy posiadają. A pamiętamy, że nad Europą, nad portami lotniczymi Europy pokazywały się, a to nad Kopenhagą, a to nad Niemcami, a to nad Belgią, niezidentyfikowane obiekty, znaczy zidentyfikowane, tylko niewiadomego nie pochodzenia obiekty. Także to, to, to doświadczenie na pewno będzie wykorzystane przez Niemców. Jest takie doświadczenie, którego od Ukraińców kupić się nie da, można tylko na nim bazować. Jakiś czas temu gościliśmy w studiu Polskiego Radia 24 reportera, który przyglądał się y, cywilnemu systemowi, reagowania na zagrożenie z powietrza, między innymi na drony. To, co Ukraińcy mają w swoich y, telefonach komórkowych, te aplikacje, ta, nazwę ją obywatelską. Ta obywatelska y, czujność i współpraca, y, ona się rodziła w ciągu tych czterech lat, ale działa w, w zdumiewający sposób. No tak jak powiedziałem, Ukraina posiada dużą ilość bardzo wykształconych matematyków, fizyków, informatyków i oni bardzo szybko wprowadzili te udogodnienia. Na po początkowo nawet lot dronu, który wytwarzał jakiś sygnał, był śledzony poprzez czujniki głosowe, które były na słupach zamontowane z tych kierunków, które nadlatują. To się natychmiast przestwarzało na apki, które mieli obywatele, raportowali to do swoich systemów dowodzenia i to wszystko działało w jakiś sposób. Bo tak jak powiedziałem, dron leci na określonej wysokości, na, na niskiej wysokości, nawet do tysiąca metrów, nawet niżej. Do tego potrzebne są radary pasywne bądź obserwacja wzrokowa z ośrodzonego kierunku. I sygnał musi być natychmiast przekazany do, do efektora ogniowego, który może być i karabin maszynowy, może być e, zakłócenie radioelektroniczne, może być i działka, albo może być antydron, czyli dron myśliwiec, który go zwalczy. To jest cały system systemów, który Ukraińcy dopracowali. i Mam nadzieję, że my, znaczy my w tej chwili Zdobywając doświadczenia na szczęście nie w czasie wojny i nie w czasie walki będziemy wiedzieli w jaki sposób to robić bo to nie jest sens w tym żebyśmy naprodukowali antydronów czy dronów i, i złożyli je w magazynach żeby one za pół roku już były nieaktualne tylko sens, sens jest w tym żeby nadążać mamy wiele wspaniałych startupów, tylko rzecz w tym żeby oni jak najszybciej dotarli do producentów do, do tych możliwości które teraz Przorski przemysł obronny i, i system któryśmy tutaj wprowadzili czyli safe i będzie on mógł być przełożony na, na, na, na to, aby to zacząć produkować, żeby to było w miarę szybko i sprawnie robione. To jeszcze o proporcje wydatków w ramach SAFE chcę Pana zapytać, Panie Generale. Czy zmiany albo to, czego się uczymy na, na ukraińskim froncie, jest w jakichś proporcjach zachowane w sprawie, w związku z wydatkami SAFE? To znaczy widzimy to i doceniamy. To to jest długa historia, bo te kontrakty, które już zostały zawarte wcześniej, czyli kontrakty na Apache, kontrakty na czołgi, kontrakty na HIMARS, e, na artyle wielkiego zasięgu realizujemy, ale teraz doszła duża ilość projektów dotyczących rozpoznania, stanowisk dowodzenia, kierowania dronów, antydronów, systemów przez, zwalczania, systemu obrony części lotniczej i to się właśnie w tej chwili dzieje. Oczywiście mamy wiele wymagań, mobilność wojsk, przerzucanie ich z jednego kierunku na drugie, systemy ochrony tychże, tychże wojsk, stanowisk dowodzenia, kierowania. To jest bardzo dużo rzeczy, ale to jest wszystko zawarte w planie modernizacji technicznej, który jest update'owany. On, ten plan jest opracowany. Niemniej jednak czekamy wciąż na na, na, na dyrektywę polityczno-strategiczną, która określi nam kierunki bardziej precyzyjne, na podstawie których będziemy mogli robić programowanie i planowanie użycia sił zbrojnych. Dziękuję za rozmowę. Generał Mieczysław Bieniek z nami w Polskim Radiu 24. Pozdrawiamy panie generale. Dziękuję. Pozdrawiam panią i, i słuchaczy.